Uwaga, po przesłuchaniu tego odcinka możesz czuć się urażony. Nie ponoszę za to odpowiedzialności. Wiedz, że nie obrażanie Ciebie miałem na celu robiąc ten odcinek. Jeżeli czujesz się urażony, zniesmaczony, przepraszam. Jeżeli jesteś podatny na urażenia, proponuję po prostu nie słuchać tego odcinka. Dziękuję za uwagę, zapraszam na odcinek. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 w dwunastu księgach wierszem. Interpretacja własna. Ja, wielki rycerz, pichot, przybyłem tu, pod jaskinie smoka, by tę przebiegłą gadzinę ubić. Smoku! Smoku, wyjdź z jaskini! Spierdalaj! Smoku, wyjdź z jaskini! Nie będziesz mi kurwa rozkazywał spierdalaj! dalej. Czarek, czarek, czarek, masz gości. Żidę, mamo. Dzień dobry. Co kurwa? Jestem niewidomym muzykiem, gram na niewidomej gitarze basowej. Co kurwa? Dalej. Czarek, czarek, chodź tu. Czarek, czarek, obiad. Kurwa. Czarek, no Czarek, obiad jest. Chodź tu, mamusia zupę da. Idę, mamo. Dobra zupa, dobra zupa, bo zrobiłam zupę. Dzisiaj na obiad jest zupa. Dobra zupa, smakuje ci? Pyszna, k mamo. Tak, synku? Już nie mogę. Ale, ale jak to? Nie mogę już. Przyzna, no, ale starczy. Jesteś jesteś pewny? Tak. Żylej kurwa, nie pokażę, że nie zmiętasz. Żylej kurwa. Mamo. Żylej kurwa. Mamo. Co kurwa? Kurwa, jeden zero. Chyba ja ci dam głupę, żeby i kupa. Nie. Mów ta z głupą, żeby kupa. no, no, no. Znaczy się, zubkę zajadaj, synku, zajadaj, zajadaj, bo dobra, zupka, dobra, mam się zrobiła zupkę, smakuje ci zupkę, dobra, zupka, prawda, dobra. Tymczasem na Śląsku. Yy, wróćmy może do jaskini smoka. Nie smoka? A czegoż więc? Eee, eee, eee... Bomba domowa. Piosenka tygodnia w Radiu Maryja Piosenka w Radiu, w Radiu San kabra maruja piosenka brazo san kabra maruja piosenka tego san maruja piosenka brazo Witanie, odbieramy dziwne sygnały. Witam, nazywam się John Barry i poprowadzę dzisiaj audycję w Radiu Żelaza. Mam pierwszego słuchacza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Jarosław zawsze dziewica. Nie rozumiem tego żartu, ale podobno to było śmieszne. Skąd pani dzwoni? Co? Gówno, dwa zero. <głos> Krzysiu. Tak? Dlaczego to robisz? Nie wiem, no nie wiem czemu to robię. Właściwie nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jakoś. Tak, tak zawsze mi się to podobało, zawsze to chciałem robić, ale jakoś, jakoś nigdy, nigdy, nigdy się nigdy nie zastanawiałem dlaczego. To, to chyba siedzi w mojej psychice. Zdajesz sobie sprawę, ile ludzi obraziłeś tym odcinkiem. No, no w sumie to tak, ale co w tym złego? No. No, no, no, obraziłem, no ale chyba to jest moje powołanie, nagrywanie właśnie takich podcastów. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem dlaczego, ale ja, ja czuję, że, że, że, że to jest moje powołanie, że ja powinienem to robić. A, a powiedz mi, a co z tymi ludźmi? Tak zastanawiając się, rozpaczając całą sprawę, to, to chyba chuj im w twarz. Tymczasem w postapokaliptycznym świecie Smoka Cezarego. A poglądam ze kurwa TV! Dzień dobry, kolego. Dzisiaj jesteśmy w Niem... na Śląsku znaczy się. Jak widzicie jest zima. Szybciej robi się ciemno. A na Śląsku, kiedy robi się ciemno, to z głębin wychodzą podziemne trole. Żeby się ochronić musimy wejść do szafy. Wchodzę do szafy... A, witam, kolego. Jestem w szafie. Coś tu nie gra. Czemu ta szafa nie ma końca? Gdzie ja jestem? Co? Gówno, ho ho. Dzień dobry! To John Barry! Mamy kolejnego słuchacza! Witam, tutaj Wodecki. Spierdal! Ale ja mam zaśpiewać piosenkę na koniec. A ty nie umiesz śpiewać! Nie znam nikogo od balfrogów, to był miał śpiewać! Ale od jakich balfrogów? Maciej? Nie, Zbigniew. A, to zaczynaj. Jak co roku w hałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać go lasa, jak na ptarze w gałki w cały ból. Tu się będą rozbierać, biczna tura wybierać, Przez wieś przeszedł dreszcz, U -u -u. W szakach siedzą tekstymi, grzej, palce bez silni, zaczynania P tak, czy Welcome to Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama Bajama